I tak właśnie leci się Dzień dobry gwiazdolotem Dzień dobry gwiazdolotowie Dzień dobry Tutaj z gwiazdolotu nadają Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski W audycji Sobotaż Jak w każdą niedzielę My mówimy do was, żebyście wy do nas mówić nie musieli. Gwiazdolotem, wiatrem słonecznym napędzani mkniemy ku wam. Ale nigdy tak naprawdę do was nie dotrzemy. Ponieważ Witam. Ziemia jest okrągła. Właśnie mhm. dlatego. A piłki są dwie. A piłki są dwie. Posłuchajcie, jak sprawy się mają dzisiaj? Dzisiaj sprawy się mają tak, że słońce napiernicza na powierzchni pleców naszych. Pleców. Tak. Dlatego w kawiarni, w której zawsze siedzimy dzisiaj yy, plecami do słońca, siedzimy twarzami do właśnie yy, wnętrza kawiarni, w kawiarni jest zupełnie pusto. To jest ciekawe. Wszyscy się dowiedzieli, że my tutaj nagrywamy sobie poranku i nikt teraz tutaj nie przychodzi. Bo wszyscy tam... siedzą w domach i słuchają. Oczywiście, wszyscy siedzą w domach i słuchają, e, gładząc się po wnętrzu dłoni w psa. Posłuchajcie, e, dzisiaj jest dzień wyjątkowy, ponieważ nastał, nastał kolejny miesiąc. Jest pierwszy kwietnia. 1 kwietnia i tutaj zdradzamy właśnie, że audycja sobotaż jest audycją niedzielarz, ale tak naprawdę to jest audycja w sobotarz. Kiedyś sobotaż. w czasach naszej, naszego dzieciństwa w soboty była sobótka, Tak. a potem był w niedzielę teleranek. Mhm. Co wolałeś, sobotkę czy Teleranek? Ja wolałem 5, 10, 15. Ja wolałem sobotkę, znaczy jeżeli gdybym miał wybrać między jednym a kiedy było 5, 10, 15? W sobotę, jak sobotka zniknęła a. z telewizji, ponieważ była za mało reżimowa. Hmm. Nie, no tak, to zdecydowanie, zdecydowanie Sobota, ponieważ w niedzielę trzeba było iść do kościoła, zdarzało się to, by tego reżimowego, a. tego reżimowego kościoła. Słuchajcie, możemy taką wspominkową zrobić e, audycję, na przykład co pamiętamy z dzieciństwa. Nie, bo ja się nie przygotowałem do tej audycji, w ten Czyli sposób nic nie pamiętam. Nic nie pamiętam. Muszę, muszę swoje zapiski, e, ponieważ e, w dzisiejszych czasach e, ludzie zajmują się oczyszczeniem mózgów, e, obładywaniem ich tym nakładem informacji drogą internetową. Człowiek zapomina, co się kiedyś działo, kiedy było czysto, kiedy informacje były selektywnie wybierane przez nasz własny mózg. Nie byliśmy bombardowani różnymi rzeczami. Informacje były przede wszystkim dobierane nam przez nas, nasz własny reżim. Nasz własny reżim. I było prosto w życiu. Prosto, prosto było. Teraz jest troszeczkę, teraz się nie? wszystko skrzywiło. No, na widzimy, w, w, widzimy się w krzywym zwierciadle, to znaczy w monitorze naszego e, komputera przenośnego e, widzimy się, on e, zakrzywia nam czasoprzestrzeń, e, skrzywia nam rzeczywistość. Zęby. Zęby nam skrzywia, dlatego e, cieknie nam z tych zębów, wystają nam z ust. Kawa nam cieknie, albo herbata ziołowa. Pijemy, nie, to jest, to jest zwykła herbata. Zwykła typu, herbata. Earl Grey. Mm. To bardzo ładnie. Ja mam zwykłą kawę. Dobrze, Ty przejdźmy pół... do kawa. Do meritum. Tydzień temu rozmawialiśmy m.in. o gazie łupkowym. Tego tematu nie zdążyliśmy dogłębnie, i tutaj w dosłownym tego słowa znaczeniu dogłębnie nie y, udało nam się dowiercić do tego tematu. Nie, nie wydobyliśmy żadnych złóż <głos> e, informacji, więc może dzisiaj spróbujemy troszeczkę jeszcze tam powiercić, powiercić, pogrzebać, już. pogrzebać, podłubać tak. w norkach. E, Ogólnie sprawy mają się tak, że złoża gazu łupkowego w Polsce są, ale ich nie ma. E, więc e, wszyscy e, żyją w Polsce Nadzieją. na bombie zegarowej. I Ale ją nadzieją, że ją nadzieją, nadzieją się może na te wiertła, które tam przepiercają z drugiej strony kuli ziemskiej bardzo długie wiertła. Już niedługo dostaną się do Syjonu. Ale to mówisz o tym Syjonie z Matrixowym, tak? Tak, tak, z tego filmu sławnego. A zobacz, jak zrobiłem, tak, tak, to było bardzo głośno. Dobrze. Mateusz testuje mikrofony, a ja, jeden mikrofon, do którego mówimy, a ja mogę wam powiedzieć, że boom na gaz łupkowy, oczywiście w dużym stężeniu gaz łupkowy, wtedy jest boom na niego, na wydobycie. Bum jest powydoby jak wiertło tam nagrzeje się za bardzo i iskra pójdzie. Iskra myśli polskiej, no ale ta iskra, technicznej. Iskra nadziei właśnie zaświtała na przykład władzą Warszawy, <grym> dlatego postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym i szukać gazu łupkowego, wiercąc tunele metra. I... No i tak, i kręcą sobie, kręcą, wiercą sobie w kółko się te tunele metra donikąd nie prowadzą. Nie ma tam tego gazu łukowego na końcu tych, tych tuneli, ale, ale Polacy mimo wszystko do tego, Warszawiacy mimo wszystko do tego metra wsiadają w nadziei, że ta iskra właśnie gdzieś tam ich zaprowadzi, mhm. ta gwiazda betlejemska. Tak. Jeżeli te próby się nie powiodą, to służby specjalne w Polsce, komisje śledcze pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza, mają już plan przesłuchiwania kretów, tych, tego specjalnego gatunku polskiego, kretów, które drążą bardzo głęboko. One po wyjściu na ziemię są przechwytywane przez polski wywiad. No i jest z tymi kretami robiony wywiad środowiskowy, gdzie bardzo... były, co widziały, czym oddychały. Mhm. Tak, to jest, to jest wywiad, który potem jest publikowany w audycji maciarewicz.com. Aha, Aha. niechwal dnia przed wschodem słonia zaczęło się. No przyszli, przyszli klienci. Pierwsi klienci przyszli, maszyneria to. kawowa odpalona. Bardzo ładnie. No, zobacz, dużo się jej pojawiło naraz. No. Falami przyszli, jedną falą. Fala w wojsku. O, o fali w wojsku nie mógłbym powiedzieć, że w polskim wojsku e, z uwagi na to, że już w Polsce młodzi, młodych ludzi nie ma, prawda, nie rodzą się, nie. <laughs> więc pobory też, w sumie pobór wojskowy został zlikwidowany, tylko teraz profesjonalna armia, czyli tak zwana zaciężna jest używana w Polsce i najtańsi oczywiście są Japończycy, te zatrudnienia w polskim wojsku jako szeregowi. Bo mm -hmm. są najniżsi. Bo są najniżsi. I, i ja wiem, mundury, dlaczego czego zmierzasz. Mundury, które trzeba im szyć, po prostu najmniej to, to, to, to, to, sukna się <głos> na nie zużywa. Natomiast w wojsku polskim już teraz nie ma fali. Teraz już jest tylko tsunami i oczywiście... Tak. <głos> no dużo większą skalę i dużo większe zniszczenie. Ale jako, że wiadomo, Japończycy są tańsi niż Polacy więc nie szkodzi. Uh -huh. A tsunami ma to do siebie, że może wbić się bardzo głęboko w ląd, przekładając to na artorie wojskowe, mo może się wbić w sztab dowodzenia, więc tsunami może dotknąć nie tylko szeregowych, ale również generałów. Na przykład taki generał może się obudzić y z pastą do zębów w nosie. Żeby tylko raz... w nosie. No, no tak. Y ta fala oczywiście y zalewa tunele metro w Warszawie y i dzięki temu gasi iskrę nadziei, gasi iskrę, która mogłaby ten gaz łupkowy, o którym wcześniej wspominaliśmy, doprowadzić do eksplozji. Więc jest przeciwieństwo eksplozji, tak. jest implozja w metrze warszawskim i ludzie no cóż, dalej jadą. Zamykają się w sobie. Zamykają się w sobie, ale dalej jadą. Inaczej nie można. Mhm. Gdyby i to jest fakt, który chcemy wam dzisiaj podać. Pierwszy, to ja fakt, gdyby usunąć całą przestrzeń wolną pomiędzy jądrami elektronów, a jądrami atomów a elektronami, które krążą wokół nich i tak zagęścić materię, to cała ludzkość zmieściłaby się mniej więcej w kostce cukru. W kostce cukru, tak. tak. Która mogłaby się zmieścić w przestrzeni między jądrami Antoniego Macierewicza? <głos> bardzo dobrze <głos> i to już był fakt numer jeden <głos> a teraz wracamy do gazu łupkowego który jest y, tematem przewodnim naszej audycji mhm. może sam prąd nie przewodzi jakie efekty boczne można zaobserwować u kretów po y, wydychaniu gazu łupkowego i jak to się przekłada na ludzi krety po y, zaaplikowaniu odpowiedniej ilości gazu łupkowego y, mówią szekspirem ale Szekspirem mówią do tyłu, ponieważ krety, jako że niezbyt dobry wzrok mają, nie mogą czytać Szekspira, więc. No więc... No recytują to, co pamiętają z, ze szkolnych lekcji. Nie, nie, po prostu sobie książki nagrane na płytach CD. Ryć albo nie ryć. Ryć albo nie ryć. Oto jest łupanie. I jako że. No ta implozja, która w tych tunelach właśnie zachodzi, ona, ona powoduje, że te płyty kręcą się w drugą stronę i właśnie do tyłu y, ten Szekspir odbywa się. <śmiech> Odbył dzisiaj się Shakespeare. Szekspir. Odbył się dzisiaj Szekspir. Tak. Cóż jeszcze, Kochani? No cóż Ale jeszcze w Warszawie płytach się płytach dzieje? Płyty tektoniczne. Płyty tektoniczne. Słyszałeś, że w Warszawie, w ogóle wszędzie w Polsce wyłączyli światło, żeby prąd oszczędzać? Słyszałem. Na godzinę. No, na godzinę. Przez to zbankrutowało pół elektrowni. i Zniknął Pałac Kultury. Po został ukradziony. Z, z powrotem do Moskwy go zabrali. Tak, jako archetyp yy, oczywiście Instytut Łomonosowa w Moskwie, jako wzorzec do Pałacu Kultury. Teraz został podmieniony Pałacem Kultury. Instytut Łomonosowa zostanie przeniesiony do Pekinu. A z Pekinu, wiadomo, ptasie gniazdo zostanie <coughs> transportowane do Warszawy. Gdzie będzie gniazdem dla Orła, jako symbolu Polski. Będzie to stadion, w którym będzie żyć. Tak, i jaja składać. I składać jaja przepiórcze. Jaja polskie, erety jak, no. jak krety. Mhm. Będzie ten orzeł y, gniazdujący w ptasim gnieździe, przeniesionym do Warszawy, będzie dokarmiany przez y, rycerza Giewonta, który obudzi się po raz kolejny. Tak. Jest bardzo wiele wydarzeń, które może ogólnić rycerza Giewonta i właśnie nie, jak, jak orzeł biały polski złoży jajo w tym gnieździe, w tym stadionie to wtedy ten huk, który się obędzie, który się wydobędzie z tego, z tego stadionu, on tak specjalnie jest skonstruowany ten stadion, żeby ta fala akustyczna prosto w Giewont uderzyła. I tak, wtedy właśnie obudzi. rycerz śpiący się no, Ale też mniejsza o ry rycerzu. Co z tym jajem się stanie? Bo czy to będzie jakieś potomstwo, jakieś Mickiewiczowskie 44? 44 które... małe kurczaczki. <laughs> z jednego jaja na, jednego na Wielkanoc. Mowy. Ja myślę, że to będą po prostu 44 tony jajecznicy y przygotowanej na y przez Hannę Grąkiewicz Walc na święto Warszawy. Nie, nie, nie. Ta to, to, to jajecznica, ona będzie żywić e, sportowców podczas Euro 2012. Ta <grystanie> <Te wysokobiałkowe, grystanie> wysokobiałkowa dieta. Um, sam raz dla piłkarzy. Tak. On, to jest bardzo ważne, że oni tą jajecznicę będą musieli zjeść, zanim pierwszy mecz się odbędzie. Ponieważ inaczej nie, nie, nie ma sposobu, żeby, żeby ten stadion oczyścić. Tak. No i co z tym Euro 2012? To może tak już patrzymy technicznie, co się odbywa w Polsce. Przygotowania do Euro 2012. Już mówiliśmy o tym, że autostrady są budowane z betonu partyjnego, ale przecież lotniska jeszcze zostają do zbudowania, tak? Mhm. Tak, lotniska oczywiście z łupków się buduje. Tłuczą łupki, żeby z tego tłucznia Płyty lotniskowe budować. I teraz nowe, nowe cztery lotniska, które powstaną pod Warszawą, wszystkie. Siemiątkowice. Tam będzie lądować pół samolotu raz na miesiąc. Będzie to specjalna delegacja amerykańska wioząca talibów na y, ich przesłuchania w programie Jak to Melodia? Mhm, tak. A to dobrze to, to, to są tajne, tajne teleturnieje, tam gdzie się przesłuchuje, przesłuchuje talibów. W Polsce. Tak, tak. Również Amerykanie. Familiada. Familiada to jest oparta na, na odpowiedziach z ankiet wśród talibańskich terrorystów. <śmiech> Niektórzy z nich są kretami. Wiadomo. Jakie turnieje jeszcze, jeszcze ściśle tajne? Znajdź kreta. To jest teleturniej dla służb specjalnych, dla CBA. W teleturnieju jest, bierze udział około 150 najbardziej podejrzanych członków CBA. Wśród nich wyłaniany jest jeden, który jest kretem. Ten kret jest potem wysyłany 50 km w głąb skorupy ziemskiej, żeby tam szukać gazu łupkowego. I, i Sejonu, oczywiście. Mhm. Coś I to jest taka sonda. Mhm. Miliard rozumień. Czyli w jaki sposób można zrozumieć nowe wypowiedzi polskich polityków? Jak zinterpretować kolejne kontrowersyjne zdania padające z ust Jarosława Kaczyńskiego? Jak... Roz, jak e, przepraszam... Kawa się miele. Jak e, odwrócić kota ogonem? Chodzi, o kota, chodzi ci o kota Jarosława Kaczyńskiego. Tak, tego nieżywego już. Oprócz tego... Nogami do przodu. Mhm. Przepraszam, bardzo jestem dzisiaj szczęśliwy, mimo że plecy mam bardzo nagrzane. Ja też słońce. mam bardzo nagrzane plecy. Generalnie to... kipi mi coś. Myśli wychodzą zamiast... Podróżować z, z mózgu do ust, one przedostają się do pleców, wyparowują i gdzieś w tych oparach kawki się mieszają z nimi, z i procesem. Znikają. No dobrze. Taki yy... proces myślowy kawki. Tak to wróćmy... Trochę do... zagubiliśmy się. Trochę, no ale nie, nieistotne. Tak, Zupełnie są nieistotne. tajne teletornieje w Polsce, gdzie przesłuchuje się pod względem wokalistycznym talibów. Sprawdź, którzy... Sprawdza się już, sprawdza się również ich fizyczne zdolności. Takie jak taniec z, z gwiazdami. Z gwiazdami tymi, których używają wojownicy ninja. Mhm. Też. Taniec z szablami. Wojownicze żółwie wojownicze Żółwie ninja w przeciwieństwie do kretów, żyją w kanałach, ponieważ żółwie nie potrafią sobie same wydrążyć tunelu, więc muszą używać kanałów miejskich. No a w tym kanale oczywiście. kanale informacji. w tym kanale oczywiście kto się czai, czają się Żydzi, którzy byli byli przechowywani w filmie Agnieszki Holand w Ciemnościach. Tak? Film nominowany do Oscara. Tam był kręcony właśnie, to nie byli prawdziwi Żydzi, to byli ludzie aktorzy grający Żydów, więc nie ma się czego nie, tym nie to ma. wszystko. Dziękuję, to jest, że to wytłumaczyłeś. Dobrze. Że... Wojownicze Żółwie Ninja, również film kręcony w kanale. Być może ten zdobędzie Oscara. A jak nie, to będzie kara. Drugie lotnisko pod Warszawą obok Modlina po, y, będzie się budowało kolejne lotnisko Modliszka taniech, nie, Klęczyn, Klęczon o tak, lotnisko ok, imienia <śmiech> Krzysztofa Klęczona ja to będzie lotnisko w Modlinie imienia Krzysztofa Klęczona więc to będzie mod, mod, Klęczon i Modlin to Episkopat obejmie Episkopat Polski zacznie zawiadywać tym lotniskiem mhm. będą tam głównie tanie linie lotnicze łączące Warszawę z Watykanem mm -hmm. i e, charakterystyczną e, cechą przebywania na tym lotnisku będzie to, że e, do włosów będą nam szczepiali kwiaty, które będzie rozwiewał wiatr, potargał wiatr. Kwiaty we włosach. Tak, bo wszystkie samoloty tam lądujące będą pozbawione e, dachu, skrzydeł, <słysza> <słysza> pilota i pasażerów. <słysza> Bardzo... Ale bardzo dobrze, że takie lotnisko powstanie. Eee, <śmiech> powstanie skolan. <z> <śmiech> powstanie. Tak. Na raz jako że już niedługo czeka nas Eldorado gazowe w Polska. I będziemy wszyscy nie dość, że będziemy palić gazem w kuchenkach naszych gazowych. <śmiech> będziemy ogrzewać nasze mieszkania gazem, będziemy jeździć samochodami napędzanymi gazem. Będziemy oglądać telewizję, która będzie traktowała głównie o gazie. Mówię tutaj o, o patrunkach ga z Gazy. Tak, i te samochody, którymi będziemy jeździć, też będą marki gaz. Mhm. Tego gazu w cały czas będzie za dużo, żeby go zużyć. I tak będą szukane nowe zastos zastosowania dla, dla gazu łupkowego. Jednym z takich zastosowań będzie będzie wypełnianie dymków w komiksach tym, tym gazem, ponieważ już niedługo oczywiście komiksy wszystkie będą trójwymiarowe i, i, i czymś te, czymś te um, dymki, trzeba, dymki trzeba będzie napompować, uh -huh. wypełniać, żeby one się unosiły uh -huh. nad głowami bohaterów komiksów. A Dlatego... tak alegorycznie powiedziałeś, ale właśnie o to chodzi. Wszyscy twórcy i artyści będą wdychać ten gaz w dużych ilościach, żeby dostarczył im inspiracji. Uh -huh. To jest oczywiście element programu wsparcia e, polskiej, polskiej kin kinematografii, kinematografii, scenarzystów. Po filmach takich jak Wyjazd Integracyjny oraz Kac Wawa, służby specjalne w Polsce dochodzą do wniosku, że instytucja scenarzysty w Polsce nie istnieje i że trzeba odpowiednio przygotowanych kretów wysłać, e, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tak, tych kretów jest bardzo, bardzo dużo. Żeby, żeby oni na, na, natchnieni gazem, mhm. nadmuchani gazem łupkowym zaczęli w końcu pisać coś mhm. konkretnego. I już oczywiście zaplanowano na 2013 rok pierwszy festiwal y, kino na gazie. Y, na gazie to ja w podstawówce żyżuchę. Y, Hodowały. To też właśnie tak wiosenne, tak wiosenne. Bardzo, bardzo, bardzo, tak, tak. bardzo ładna tranzycja. Tranzycja, tranzycja. Przejście tematowe. Cóż jeszcze na gazie można hodować? Mm. Pleśń. Pleśń też, zasna sprawa. Zacną sprawa. sprawa. Na Nowe polskie wiosny. sery pleśniowe. To jest hit w ogóle. Promocja właśnie na Euro 2012 się szykuje żeby Francuzom pokazać jak tak naprawdę sery pleśniowe się robi Główną, głównym składnikiem tego sera pleśniowego będzie pleśń tak naprawdę nie będzie tam w ogóle sera będzie to, to po prostu polska pleśń techniczna która będzie nowe 300 gatunków będzie hodowana pod, pod tymi łupkami z których będą zbudowane mm -hmm. pasy startowe tam pleśń się będzie rozwijać w sposób fantastyczny i Ale. tym gazem dożywiana krety będą zbierać tę pleśń, dostarczać jak świnie trufle. Tak. Cena tej pleśni. Y już, już, mimo że ona jeszcze nie istnieje, jeszcze nie wyrosła, ale już e, oceniana jest na mniej więcej 400 tysięcy złotych za kilogram w skupie interwencyjnym. W skupie interwencyjnym. E, no ale jako, że episkopat będzie zawiadywał polskimi lotniskami, to episkopat będzie trzymał swoją, e, przysłowiową oczywiście, łapę na tej pleśni, dlatego oni będą potentatami e, w sprzedaży tej pleśni państwu. I stąd te ta ta cena jeszcze, jeszcze bardziej zostanie wywindowana. <grystanie> Oczywiście po wprowadzeniu podatku w postaci 10% tej pleśni, która odleci z samolotami do Watykanu, reszta będzie już do zagospodarowania przez państwo polskie. Z tej pleśni będą, yy, będą tworzone wykwintne potrawy, które będą serwowane podczas bankietów Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Oni, ich podniebienia przyzwyczajone są tylko do najwykwintniejszych potraw, ale trufle już im się trochę zmudziły, więc teraz będzie Polska, nowa pleśń łupkowa. Nowa pleśń łupkowa. Mhm. Jedz pleśń. Pleśń krzepi. To są takie hasła reklamowe. Albo pleśń to jest to. Agnieszka Osiecka. Dziękuję. Mhm. Słynne slogany reklamowe w latach 70.. -ty. Wańkowicz wymyślił slogan reklamowy Cukier Krzepi jeszcze w latach 30. Mhm. Natomiast Agnieszka Osiecka, poproszona przez kapitalistyczną firmę Coca-Cola, jeszcze w, w czasach głębokiej komuny, czyli w latach 70., zaproponowała slogan: Coca-Cola to jest to. Ten slogan został podchwycony przez władzę, ponieważ. Y no, charakteryzował się tym, że miał mało liter, a oczywiście w sytuacji permanentnego niedoboru wszelkich surowców w czasach późnego gierka. Również ciężko było znaleźć czcionki, które można wydrukować. Mm -hmm. Również, jako, jako że... Przepraszam. Również, jako że Coca-Cola nie była zbyt dostępna w tych czasach, to tak naprawdę nikt nie wiedział, co to ta Coca-Cola jest. No i to hasło dok dokładnie <śm> odpowiadało <śm> na ten deficyt Polak wiedzy Polaków. Agnieszka Łosiecka też nie wiedziała, co to jest nie wiedziała, to bardzo, bardzo bezpieczne takie tak. hasło. Poza tym ona preferowała inne trumny. No, to. no Teraz niestety już artyści polscy nie tworzą tak wspaniałych tekstów jak Agnieszka Osiecka, więc czekamy, czekamy na pierwsze, pierwsze uruchomienie wydobycia gazu łupkowego. Z utęsknieniem czekają wszyscy filmowcy polscy na nowe scenariusze. Z utęsknieniem czekają wszyscy wielbiciele polskich poezji, uh -huh. również poezji śpiewanej, również poezji tak zwanej wdychanej nowe rodzaje poezji. To jest bardzo lotna poezja będzie. Ulotna. Ulotna. To będzie wiersz, który można przeczytać tylko raz. Mhm. Bo on potem już... To są... Będą wiersze tak lekkie, będą lżejsze od powietrza. Ale ludzie, którzy doświadczą tej poezji też będą się unosić, będą jak... Chodzi ci oczywiście o uniesienia emocjonalne. Tak, tak. Jak wiosna wiesz, te skowronki. Mniejszym mm -hmm. skorzystaniem będą tak. czytelnicy tych yy, mm -hmm. miłośnicy poezji. Mm -hmm. Kolejne lotnisko, które otworzy się niedaleko <laughs> Warszawy, e, będzie przystosowane tylko do przewozu więźniów politycznych i podejrzanych o terroryzm. Będzie to lotnisko pod specjalnym nadzorem, nie będzie ono figurowało na żadnej mapie. Sam Ale my o nie wiemy oczywiście. Wiemy od... gdzie będzie, nie, nie możemy wam powiedzieć. Nie możemy wam powiedzieć, bo ono będzie przenośne, to lotnisko. E, a startowy <głos> będzie rozwijany, niczym czerwony dywan. I nadmuchiwany będzie. I nadmuchiwany Nad, gal. Na... Czym? Ga to? Domyślcie się. E, natomiast ono będzie dla każdego lądowania, <głos> dla każdej operacji lotniczej, będzie nadmuchiwane na w miejscu. innym miejscu, na innym poligonie. Także będzie celem, nie do namierzenia. Załoga takiego lotniska będzie likwidowana po każdym lądowaniu i dlatego będzie to najbardziej właśnie ulotne lotnisko. a świetna gra słów. Najbardziej ulotne lotnisko Rzeczpospolitej. Ministerstwo Obrony Narodowej zaszczędzi olbrzymie pieniądze. Nie będzie musiało budować żadnego lotniskowca. Chociaż w planach były trzy lotniskowce. Lotniskowiec Chrobry, lotniskowiec Mieszko oraz lotniskowiec Piast Kołodziej. No lotniskowiec, piastkołodzie to bardzo rewolucyjny um, lotniskowiec, ponieważ będzie on na kołach drdniany. Nie będzie, już nie trzeba go budować. No ale projekt... Tak, nie no jedyna... projekt, no mówię, będzie tak... No, kto cześć, wie, być cześć, może kiedyś dojdzie do... Myślę, że sprzedamy ten, ten projekt wschodzącym potęgom militarnym typu mhm. Islandia. A co Z Islandią to może być problem, bo tam są gejzery. A gejzery to są takie miejsca, takie sytuacje geologiczne, które bardzo odpowiadają polskiej prawicy. Ponieważ w pobliżu gejzerów jest zero gejów. Natomiast nie do końca wiadomo, czy jest to prawda. Mhm. To jest taka informacja właśnie przez polskie media prawicowe rozpowszechniane. Mhm. No, natomiast od gejzerów się szuka z tego, co słyszałem w Toruniu. Tam się wierci, żeby do tego gezera dojść i sobie wodę podgrzać trochę. No oczywiście wiadomo no. czym. Dobrze, tutaj widzę, że maszyneria do kawy się już rozkręciła na dobre. My też się rozkręciliśmy na dobre, dlatego teraz się powoli rozpadamy. Nie mogę znaleźć swoich śrubek. Wiedział Frankenstein. No cóż kochani, czas zakończyć. Ile ta audia już? Nie, nie jest, ja nie. dużo. Ja myślę, że tak. ciepło jest, no, jest okay. bardzo ciepło. Jesteśmy coraz szczęśliwsi. Przynajmniej ja, ze swojej strony muszę to powiedzieć. Um, I tak, myślę, że to jest ostatnia audycja, którą nagrywamy dla Was przed świętami wielkanocnymi, więc jeżeli ona zostanie opublikowana przed świętami wielkanocnymi, to życzymy Wam, żeby te święta były bardzo wesołe. Tak. Życzymy Wam, poza oczywiście momentami tych świąt, kiedy trzeba być smutnym. Święta same w sobie już będą wesołe, bo już można jeść mięso. E, mięso najlepiej oczywiście będzie jeść z tą jajecznicą, która, której starczy dla wszystkich. Kiedy orzeł, bielik e, się rozkręci w swoich godach wiosennych i zacznie zdosić... to Wielkie jajo, wielka noc. Zacznie zdosić kolej, kolejne jaja. Miejmy nadzieję, że jaja zniesione przez orła w godle polskim nie okażą się wydmuszkami że będą one zabierały substancję wysokobiałkową i że wszyscy na tym skorzystamy. I tego właśnie Wam życzymy my. Audycja Sobotaż, Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski. Dziękujemy. Do następnego zrazu.